Czy uważa pan, że człowiek wpływa na to, jak dziś zmienia się klimat na naszej planecie? Jest dużo kontrowersji na ten temat. Poprzedniej zimy wiele osób zmieniło zdanie, mówiąc, że zima była na tyle sroga, że nie ma mowy o ocieplaniu się klimatu. Jak już przed chwilą powiedziałem, prawo ochrony środowiska, tym samym ekologia to jest pojęcie nie tożsame z całą ochroną środowiska, czy z całym środowiskiem, ale te tematy są mi bliskie i w ujęciu ekonomicznym, i w ujęciu prawniczym, którym się zajmuję. Yy, uważam, że człowiek ma wpływ na to, jak zachowuje się przyroda wokół niego. Yy, yy, co więcej, yy, żyjemy w bardzo szczególnym miejscu. Rozmawiałem o tym kiedyś za granicą ze studentami, przekonując ich studentów z rejonu Morza Śródziemnego, dlaczego rejon Morza Bałtyckiego jest tak szczególny. Również na konferencji, która była temu poświęcona, organizowana przez Fundację Friedricha Eberta w Berlinie w czerwcu, rozwój rejonu Bałtyku w Unii Europejskiej. I mówiłem, że jest to o tyle szczególny obszar, że w moim odczuciu jest najbezpieczniejszym pod względem zagrożeń zewnętrznych militarnych bo mówi się o jakimś zagrożeniu terrorystycznym, najczęściej podaje się lokalizację nie w rejonie Morza Bałtyckiego. Żyjemy w rejonie, który jest najbezpieczniejszy, w moim odczuciu, w sensie społecznym, demograficznym. To jest również kwestia y, y, godzenia tutaj różnych y, narodowości, również imigrantów, z którymi w Polsce jeszcze nie mamy do czynienia, ale w krajach skandynawskich, y, te, to już występuje, aczkolwiek problemy są dużo mniejsze niż w innych krajach Europy Zachodniej i Basenu Morza Śródziemnego. To jest w końcu obszar, również w moim odczuciu, Sopot też tu leży przecież, obszar Bałtyku, który jest w skali Europy moim zdaniem również najbezpieczniejszy pod względem bezpieczeństwa ekologicznego. Oczywiście są pewne zagrożenia, Bałtyk jest morzem zamkniętym, niezmiernie kilka, kilkanaście, dłuż, kilkanaście razy dłużej trwa tu cyrkulacja wody niż na Morzu Północnym chociażby. Aczkolwiek kraje leżące nad Bałtykiem są to raczej kraje o, e, skandynawskie o najwyższym, a również mam nadzieję kraje naszego regionu o e, cały czas podwyższającej się świadomości ekologicznej i ochronie środowiska. Jest szansa, żebyśmy byli również najbezpieczniejsi pod tym względem zagrożeń które my możemy sprowadzić na Bałtyk i tych zagrożeń, które natura w naszym klimacie powoduje. Całe szczęście niewiele jest u nas trzęsień Ziemi, całe szczęście niewiele jest u nas tajfunów, ja nie mówię, że nic nie ma. Są pewne zjawiska atmosferyczne typowe dla naszego regionu, ale one są mimo wszystko przewidywalne w skali globalnej. To jest bezpieczeństwo i również olbrzymie bezpieczeństwo ekonomiczne. W naszym rejonie całe szczęście nie wybuchają, czy nie rozpoczynają się póki co wielkie kryzysy i wielkie problemy ekonomiczne. Pod tym względem jesteśmy w miejscu szczególnym. Tak więc również szczególnie musimy zadbać o kwestie ochrony środowiska, aby móc przyciągnąć tutaj skupienie, uwagę i być modelem dla całego kraju i dla całej Europy, a jest to kilka konkretów, które można zrobić chociażby z punktu widzenia miasta. Audyt ekologiczny, funkcjonowania urzędu i wszystkich jednostek podległych, który mógłby zakończyć się Certyfikacją, zgodnie z którymś systemów zarządzania środowiskowego, czy to ISO Serii 14001, czy co bym wolał, system EMAS europejski, system ekozarządzania i audytu wprowadzony zgodnie z normami Unii Europejskiej. Są już samorządy w Europie Zachodniej, które taki certyfikat posiadają. Urząd Miasta Sopotu posiada certyfikat zarządzania jakością. Myślę, że następny powinien być certyfikat zarządzania środowiskowego. Chyba, znaczy, na pewno uzyskał, ale nie wiem, czy dalej czy jest to przedłużone. Ten, to ISO. Nie, nie dziwi mnie to. Myślę, że wiele należy poprawić w funkcjonowaniu Urzędu. Yy, powinna być jedna duża sala obsługi mieszkańców. Nie, niekoniecznie priorytetem jest remont gabinetów poszczególnych pięter, ale na pewno sala obsługi mieszkańców dla ich komfortu, dla szybkości obsługi załatwiania tych spraw dla mieszkańców najważniejszych, a kwestie ekologiczne również powinny być uwzględniane. To jest kwestia papieru, to jest kwestia konsumpcji energii, to jest kwestia chociażby transportu publicznego. To wszystko jest ochrona środowiska, a ochrona przyrody to już jest dalszy element o którym musimy pamiętać. A czy w kwestii e, promowania energii odnawialnej miałby Pan jakieś pomysły na to co można zrobić w Sopocie? Są już projekty realizowane w kraju, gdzie jednostki samorządu terytorialnego uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z których trzeba korzystać, które są całkiem spore. Między innymi na współfinansowanie zakupu dla mieszkańców solarów, dzięki, których, dzięki którym oni mogą produkować swoją własną energię słoneczną. Nie widziałbym barier, żeby w Sopocie takie projekty też były realizowane.